nasze uszy i oczy, nasze serca, by to słowo nas zapieczętowało, by to słowo nas zjednoczyło w krzyżu Jezusa i we wspólnocie Kościoła na chwałę Baranka, który jest, który był i który przychodzi, wszechmogący, żyjący Pan. Amen. Musimy usiąść, aby teraz słuchać Słowa Bożego. Gdy serca są oparte, gdy serca są napełnione, modlit umiemieniem Ducha Bożym teraz serca mogą słuchać. Słowa, które nam do nas chce skierować. Dlatego zachęcam Cię do słuchania słowa. Każde dziecko, które urodziło się, potrzebuje rodziny. Mamy i tak, potrzebuje wspólnoty i czy ta rodzina jest fakultatywna, może dziecko powiedzieć? no ja chcę, mamy albo tak, albo nie. Może tak powiedzieć dziecko? Urodzone, nie taczek, malutki. Może? Nie, nie. nie może, bo rodzina jest konieczna. Konieczna do życia. Dziecko potrzebuje rodziny. I ty jako dziecko może. Dziecko narodzone do nowego życia Potrzebujesz rodziny, wspólnoty Wspólnoty braci i sióstr I Jezus miał wspólnotę I Jezus miał przyjaciół Marka 1,24-1,29 Miał przyjaciół Odwiedzał ich regularnie Spotykał się z nimi Jana 11, Jezus miał zaprzyjaźnioną rodzinę w Betanii i to na pewno nie była jedyna rodzina. Jezus miał umiłowanych uczniów, trzech, potem dwunastu, potem siedemdziesięciu dwóch, potem 120, a potem niezliczoną ilość ta wielka rodzina, czyli cały kościół. To wspólnota Jezusa. I za Jezusem także szły kobiety, bo to jest przyjacielem kobiet. Łukasza 8.1.3. Wszyscy szli za Jezusem, tworząc rodzinę, tworząc wspólnotę. Tak samo święty Piotr, święty Paweł, dzieje apostolskie 18.2.3, chwila, Pryscyla, inne domy wymienione w Rzymian, to była wspólnota Pawła i Paweł, gdziekolwiek się pojawił, to zakładał nowe wspólnoty. Paweł Apostoł wychodził ze wspólnoty w Antiochii, zaczynał drogę, we wspólnocie szedł, brał najpierw drogę z Barnabą, potem z innymi, z Łukaszem, ze współpracownikami. We wspólnocie szedł, zakładał wspólnoty nowe i wracał z w tej wspólnocie zdrowej prawo do rodzimej wspólnoty w dębnie. Amen. Amen. Wracał do rodzimej wspólnoty macierzystej w dębnie. Dlaczego, bo święty Pan wiedział, że z tej wspólnoty, z której wyszedł Antioch? gdzie był prorokiem, gdzie był nauczycielem, gdzie go zaprowadził baronewa i gdzie rozwinął całkowicie skrzydła do tej wspólnoty Paweł wracał po podróżach misyjnych, wracał do wspólnoty w Defnie. A my? Amen, bo to świadczy, że ta wspólnota Twoja wspólnota, czy to w Szczecinie, czy to w Sinopójstwie, czy to w Dębnie, czy w Goleniowie, ta wspólnota jest wspólnotą wiary. Ożywiała go. I tak też było od samego początku. Kiedy patrzymy na dzieję Apostolskim 1,12, wspólnota trwała jednomyślnie. Zjednoczona, dosłownie tekst grecki mówi, byli trwający niezłomnie razem w oczekiwaniu na zesłanie ducha świętego. Diakon Filip, w Dzieciach Apostolskich ma siedem córek, wszystkie prorokinie, prorokują, charyzmatyczna rodzina. Tam wszyscy napełnieni duchem świętym prorokują, wielbią Jezusa. I tak od samego początku Kościół Biliż rozwijał się we wspólnocie. We wspólnocie trwał, wspólnotę zakładał i wspólnota była środowiskiem ożywiającym. Po co Jezus powołał wspólnotę Kościoła? Aby to było miejsce nie tylko uświęcenia, ale by we wspólnocie się zbawiać. Zbawiać Zbawiać się we wspólnocie Nie w pojedynkę Nie w samotności Jeszcze o tym zaraz powiemy Bo to Jezus założył Wspólnotę Kościoła By dać środowisko Dać pomoc Bo wiedział, że to będzie Wspólnota życia A życie rodzi się z życia I jeśli ktoś chciał Stać się ucień Jezusa to wkraczał w tą wspólnotę. Przychodził do tej wspólnoty, bo tam doświadczał właśnie nowego życia. Życie rodzi się z życia. Tak jak z mamy i taty powstaje nowe dziecko. Tak samo we wspólnocie wiary. Nowy uczeń Jezusa, On rozwija się we wspólnocie. I wspólnota daje Mu życie. Przekazuje Mu życie. I we wspólnocie rodzi się na nowo. Amen? Amen. Dlatego też Paweł pisze do Kolosan 2,17, trzymajcie się mocno głowy, czyli Jezusa. Jesteście Jego ciałem. Ciałem, które trzyma się głowy Jezusa. I mówi Pan, ciało rośnie, rośnie Bożym wzrostem. To ciało Kościół zjednoczone z głową. Jezusem z stałych, to ciało rośnie, rośnie z dnia na dzień Bożym wzrostem. Ty jesteś członkiem tego ciała przez chrzest, przez wierzmowanie, przez Eucharystię. Jesteś wszczepiona w to ciało i powołany do tego, by rosnąć Bożym wzrostem w ciele Chrystusa jest nasza droga. I w tym ciele powstają relacje, więzi, więzi, nerwy, żyły, tętnice, relacje, które scalają w nas, we wspólnotę dzieci Bożych, połączoną organicznie, nieprzerwanie, nieustannie z głową którą jest Chrystus, to jest Eklezjologia, to jest Kościół Jezusa Chrystusa, w którym Ty trwasz, w którym Ty idziesz, idziesz za Panem. I tam też ten Kościół, widzisz, od samego początku trwa w diecezjach, w parafiach, w mniejszych wspólnotach formacyjnych, i doświadcza tam rozwoju uświęcenia swoich dzieci. Amen. Amen. Amen. Dlatego też w tym kulminacyjnym momencie na zakończenie, a zarazem rozpoczęcie nowego etapu zapraszam Cię do wspólnoty. Zapraszam Cię do wspólnoty charyzmatycznej, formacyjnej tutaj, którą tworzysz, w którą Bóg cię włączył, aby żyć w tej wspólnocie, uświęcać się i zbawiać się. Ten temat się rozwija, już tobie dziękuję to słowo, ale jeszcze nie do końca, bo za chwilę zobaczysz, że na chrześcijanina tak naprawdę nie ma innego wyjścia. Nie ma innego wyjścia. Jeśli ja chcę iść z Jezusem, uświecać się, zbawić się, wracać, nie mam innego wyjścia. Czyli jest to misja bez obrotu. Nie ma innej drogi. Dlatego też Paweł Apostoł pisze w drugim listu do Filipia, abyście mieli te same dążenia, te same pragnienia, te same uczucia, byście byli taką jednością, jaka jest w jednym ciele. On wiedział, co to znaczy ciało Jezusa, co to znaczy Kościół. On wiedział, on doświadczył ciała Jezusa, w którym Jezus żyje autentycznie, dlatego ożywiony tym pragnieniem buduje wspólnoty i Ciebie buduje Jezus, abyście mieli te same dążenia, te same pragnienia, te same uczucia, w różnorodności byście byli jednością, jednością. Dlatego widzisz dziś, zwalczamy na miarę naszych możliwości. W Kościele zwalczamy anonimowość. Przełamujemy to. Budujemy wspólnotę. Tworzymy wspólnotę. Małe grupy, gdzie będą relacje. Gdzie ludzie będą się znali, kochali, Gdzie będą sobie przebaczali. Koniec z anonimowością. I kończymy z samotnością. Z samotnością. Teraz, Panie Jezus, stajemy przed Tobą w imię Twoje. Wyrzekamy się samotności. Wyrzekamy się anonimowości. Ducha wycofania i ukrywania się. Ducha lęku przed bratem i siostrą. Nie chcemy samotności w naszym życiu, bo Ty nas powołowałeś do Kościoła, który jest Twoim ciałem. Amen. Amen. Amen. To jest, widzisz, pragnienie serca. Nie chcę być sam więcej, Chcę we wspólnocie wzrastać w przyjaźni, w relacjach z innymi. Chcę iść do przodu, jak karawana, jak Izrael na pustyni. Karawanie idą razem, razem, włości starsi, karawana idzie dalej. To jest nasza pielgrzymka, pielgrzymka we wspólnocie ludu Bożego. Pielgrzymka jedności i, jeśli ktoś chce samotności, to proszę bardzo, zostać sam na pustyni, poza karawaną, ale to jest niebezpieczne. Pan ci powołuje poza spowiednikiem, powinna śmieć, powiniene śmieć, czterech, pięciu, sześciu przyjaciół, najbliższych przyjaciół, z którymi się mogli spotykać z którymi rozmawiasz, którzy Cię wspierają, My by nie być samotnością, którzy mogą się za Ciebie. Powinnaś mieć, powinieneś małą grupę, grupę formacyjną, wspólnotę, regularne spotkania, modliternie, większe, mniejsze, by nie iść samemu, na własną rękę, w izolacji. Nikt sobie sam nie poradzi. Nie da się w samotności. Nie da się nawet. Dzisiaj świat przedstawia nam człowieka supermena. Sam sobie z wszystkim poradzi, strażnik Teksasu, taki Rambo i zaczynam to wierzyć. Tak, że dam sobie sam. Pojawia się izolacja, samotność i widzisz pokusa, która jest docelowo jaka samowystarczalność. Diabeł izoluje zawsze, odcina. Dlaczego odcina? Dzieli cię, odcina cię od wspólnoty, bo to jest jego misja. Co znaczy słowo diabeł? Greckie diabajos, dzielący właśnie, odcinający. Nie tylko od Jezusa, ale i od brata. Diabalos. Odcina się, A Jezus jednoczy. A Jezus nas łączy. A Jezus nas stara. Jezus tworzy jedną rodzinę. Po wieku piątku, kiedy wszyscy byli rozbici, rozproszeni, każdy schowany w jakiejś noże. Jezus ma stał łączy, jednoczy stala ich, skleja ich na nowo, wieczerniku zamknięci, podne w wieczerniku 120 czuwających, już są sklejeni, już są scaleni na nowo, przez 40 dni ukazuje się im, mówi o zmartwychwstaniu, daje wiele dowodów, że żyje, i już są zjednoczeni, już są jedną rodziną w Jezusie, Jezus ich na nowo pozbierał, zjednoczył i aby a wysoki Duch Święty, wtedy się jedności. Amen. Amen. Amen. Dlatego też nie bój się, nie lękaj się przełamywać swojej anonimowości, nie ukrywaj się, ale dołącz do tych regularnych spotkań tutaj, gdzie jest wspólnota, gdzie jest jedność, gdzie jest też ewangelizacja charyzmatyczna, posługa charyzmatyczna, we wspólnocie. I bardzo dobrze, bo uczymy się tego, by charyzmatycznie rozeznawać. przed, w trakcie i po. I to, co przeżyliśmy na modlitwie uwolnić ducha Świętego, to był dla wszystkich przykład posługiwania wspólnotowego, charyzmatycznego. Byliśmy w kręgach. Ktoś jeden miał obraz. Ktoś inny miał słowo. Poznanie. Ktoś inny jakoś nieodetnienie, ktoś inny otworzył Pismo Święte. ktoś inny jeszcze dał dobre słowo, dobrą radę. Wszyscy się modlili. czyli widzisz ciało. Różnorodność w jedności ciała, które posługuje w służbie ewangelizacji dla braci. To jest dar wspólnoty charyzmatycznej, wspólnoty, która tak też rozeznaje i wspólnotowo traktuje misję ewangelizacyjną. I to jest dar. To jest wizja Kościoła, nie w pojedynkę, ale we wspólnocie. I do takiej drogi zachęca Cię Pan, by już nigdy więcej nie myśleć, że będę samowystarczalny, sam sobie poradzę jako wolny elektron, Samotny biały żagiel? Nie. Już nigdy tak nie pomyślę. Dlaczego? Bo obraz Kościoła to obraz Bożej owczarni. Owczarni, która ma pasterza. Kościół to ciało Jezusa, którego On jest głową. Kościół to Boża budowla, której my jesteśmy cegłami. I do tej drogi zachęca się Pana. Aby już nigdy więcej nie myśleć, zamknę się sama w domu, sama sobie poradzę. A bo tam pan na mnie się krzywo spojrzał. Ten coś mi źle powiedział. Już więcej nie przyjdę na spotkanie w środę. Mam dosyć. I już nie Cię zdążył. I cieszy się. A Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy. Wszyscy. Utrudzeni, obciążeni, ja was te słowo, wszyscy, bo wspólnota jest dla każdego i kościół jest dla każdego. A Paweł apostol do powie, nie opuszczajcie Waszych wspólnych zebrań. Amen. Amen. Amen. Święty Paweł bardzo dobrze zrozumiał konieczność wspólnoty zrozumiał tą niesamowitą, niepowtarzalną tajemnicę ciała Jezusa, które my stanowimy w tej wspólnocie. Jak to się stało? Kiedy go to zrozumiał? Gdy, uważaj, sekret, jechał do Domaszku, a Wyjechał do Damaszku dziewiąty rozdział dzieł. Jedzie, jedzie rozpędzony na koniu. Po co? Aby prześladować, aby niszczyć, aby zabijać, więzić. I jedzie? Więzić. Kogo? Uczniów Jezusa. Kobiety, mężczyzn, dzieci. Chce wtrącać do więzienia, zabijać niszczy a Jezus staje na Jego drodze i mówi Paweł dlaczego Ty mnie prześladujesz? Mnie. A Paweł powiedział, jak to mnie? Jak prześladować jadę tych ludzi? Kiedy Ty jesteś? I słyszał Paweł, dlaczego mnie prześladujesz? Mnie. I wtedy Paweł zrozumiał raz na zawsze. Że Jezus żyje w Że Jezus żyje w braciach. Że Jezus żyje w tych kobietach, mężczyznach. Że Jezus żyje w tych dzieciach. Że to jest Jego ciało. Że to jest ciało Jezusa. Paweł zrozumiał, że gdy jechał zabijać, niszczyć, prześladować te konkretne twarze, imiona, nazwiska, tych ludzi, to wtedy zrozumiał, że to chciał swoim samemu Jezusowi. Że Jezus żyje w tych chrześcijanach, uczniach swoich. I dlatego Pan się pyta, dlaczego Ty mnie prześladujesz? Mnie w tych ludziach, w moich dzieciach? Raz na zawsze kto zrozumiał. Raz na zawsze kto uwierzył. Widzisz? Jezus żyje w mnie. Jezus żyje w osobie, która jest po prawej, po lewej, w Twojej stronie. Powiedz to teraz i jej. Jezus żyje w Tobie. Jezus żyje w Tobie. Jezus żyje w Tobie. Jezus żyje w Prawdziwy Jezus żyje w Tobie. W tobie. To jest Kościół. Ciało Jezusa dlaczego? Bo Jezus identyfikuje się i z Tobą w Tobie cierpi. W Tobie się raduje. Identyfikuje się z tym bratem, siostrem. To jest swój mamma. i Identyfikuje się Jezus. Z każdym z nas, głoszyje nas. Dlatego powiedział w Ewangelii Mateusza 23. Byłem głodny, abyście jeść. Widzisz? Tak co słuchasz? Byłem zraniony, abyście pić. Byłem przybyszy, przyjęliście mnie. Widzisz? Bo On żyje, bracia. On żyje w nas. On jest w nas. Jesteśmy w Niego wszczepieni, jesteśmy Jego ciałem, jesteśmy Jego wspólnotą, wspólnotą Jego dzieci. Dlatego też dzisiaj Jezus zaprasza Cię do wspólnoty. Zaprasza Cię dzisiaj Jezus. Włącz się we wspólnotę. Włącz się we wspólnotę, które jako jedno ciało, jak puzzle, klocki, układana w My tworzymy jeden piękny obraz. Puzzle obok zazębiają się, wszystkie są połączone i te pusty, gdy się wszystkie połączą, połączą, połączą wspaniale, powstaje po nas, Chrystusa. Dlatego nigdy w pojedynkach, nigdy w samotności, bo potrzebujemy siebie nawzajem, uzupełniamy się, wspieramy się, różne charyzmaty, urzędy, posługi, jakonie, różne stany życia, małżeński, kapański konsekrowane dziewice, prorocy. To wszystko tworzy jeden obraz Jezusa jak w Puznach. I ta wspólnota, do której powołał cię, Pan, nie tylko jest miejsce Twojego uświęcenia i wzrostu, ale jest to miejsce konieczne. To jest powołanie, wobec którego nie można chrześcijanin powiedzieć nie, nie chcemy się. Pomyśl, zastanów się w Matykańskim, czy w prostytucji geogladycznej Kościele, Duch Święty powiedział również w numerze dziewiątym, Zobaczcie jaka prawda ponad czasem i przestrzenią, niezmierna, zdomatyzowana. W prostytucji geogladycznej w Kościele, o numer dziewięć, spodobało się Bogu, czyli zdecydował Bóg zwalniać ludzi nie w pojedynkę, z wykluczeniem wzajemnych między sobą więzi. Nie w ale uczyni z nich lud. Lud Boży. Amen. Amen. Amen. A zatem te relacje między nami, więzi między nami, telefony, maile, odwiedziny, spotkania, imieniny, urodziny, rubileusze małżeńskie, są koniecznie potrzebne, by być Bożą Rodziną. Rodziną Jezusa, by były te więzi, bo to nie jest sprawa fakultatywna. Jeśli Duch Święty mówi przez sobą, zdecydował Bóg zbawiać ludzi, nie po pojedynkę, z wykluczeniem więzi, więc te więzi między Wami są koniecznie potrzebne do uświęcenia, do zbawienia. Więzi, czyli relacje, w których także będziesz przebaczać, kochać, akceptować, wyciągać rękę. 77 razy przebaczać temu bratu, siostrze. Tak, to są więzi i to jest Kościół żyjącego Boga, Kościół Jezusa Chrystusa. Dlatego też, gdy patrzymy na dzieje apostolskie, to widzimy, jak Paweł napędzony duchem świętym w ewangelizacji on gdziekolwiek jest to zaraz zakłada wspólnotę i przyłączają się kolejni przyłączają się następni i gdy idziemy przez dzieje apostolskie to widzimy, że to słowo klucz powtarza się u św. Pawła przyłączyli się, przyłączyli się, przyłączyli się, przyłączyli się Każda ewangelizacja się tym kończy. On nie opuścił miasta, kiedy nie przyłączyli się następni, bo on wiedział, że właśnie wspólnota jest miejscem uświęcenia i zbawienia koniecznym dla nowego ucznia Jezusa, który chce wzrastać i rozwijać się. I tak było na przykład. W Tesalonice dzieje 17, w Atenach dzieje 17. W tym jednym rozdziale widzisz dwa takie przykładowe Momenty, kiedy przyłączają się do Niego i ta wspólnota się rozwija i rośnie. Rośnie Bożym wzrostem. Amen. Amen. Dlatego teraz zapraszamy Was do niecodzielnej dynamiki wiary, do niecodziennej, wyjątkowej, do kroni wiary, do powiedzenia Chrystusowi i Kościołowi tak. Chcę żyć w tej wspólnocie. To jest moja wspólnota. Chcę we wspólnocie Kościoła się rozwijać i wzrastać. Chcę się tu uświęcać i zbawiać. Chcę w tej wspólnocie trwać, aby był święty, aby była święta. Dlatego teraz przynieć, możesz przyjąć błogosławieństwo. Błogosławieństwo od Chrystusa ukrzyżowanego. Możesz je przyjąć w ten sposób, jeśli chcesz. Wyrazić przed innymi i przed sobą. I przed Bogiem. Że chcę we wspólnocie trwać, chcę we wspólnocie żyć, że jej potrzebuję i się w nią włączam. I to jest moja wspólnota Jezusa, Chrystusa ukrzyżowanego. To teraz Pan Cię zaprasza, abyś przytulił się do Krzyża. Pan Cię zaprasza. Możesz przytulić się do Krzyża. Wszystko. Każdy jest zaproszony. Jeśli chce dbać we wspólnocie Kościoła, chce we wspólnocie Kościoła żyć, każdy jest zaproszony. Tu jest Krzyż. Tu jest Krzyż Jezus. Tu jest Jezus ukształtowany, głowa ciała, głowa Kościoła. Pan Cię zaprasza. Śmiało, śmiało. Wszyscy. Wszyscy z wszystkich po Podkrzyż. Nie pojedynczy. Nie pojedynczy. Odnośnie Krzyż. Odnośnie Krzyż. Razem, razem, przykonamy się do krzyża, przykonamy się. Pa, tak, pa. Tak. Do krzyża Jezusa. Dosłać siebie. Przykonamy się. Przykonamy się. się. Widzisz, aż już nie możesz. Nie możesz dosięgnąć, ale kogo dosięgasz? Kogo dosięgasz? Brata dosięgasz. Siostry dosięgasz. I przez brata, przez siostrę dosiegać Jezusa, łącząc się z Wam, łącząc się z siostrą, widzisz, jednoczysz się z samym Jezusem. Panie Jezu, do Ciebie przychodzimy teraz, bo to jest ważny moment naszej wiary. Do Ciebie, Panie, przychodzimy. Na Ciebie patrzymy, Ciebie kochamy i wyznajemy wiarę. Teraz Jezus uśmiechamy, że poszedł w jednym że chcemy we wspólnocie Kościoła trwać, że nigdy jej nie pozostaniemy. Panie mocy nas, uwolni od ducha samowystarczalności, wycofania i wszelkiego podziału z jedną, z jedną rodzinę panie. Pod biegłym kapłanów, roboszy, daj nam jedno serce, jednego ducha, jedne pragnienie, jedne dążenia, daj nam myślność, niezgodę, pragnienie trwania, trwania w tej wspólnocie, której Ty jesteś głową, której Ty jesteś naszym Zbawicielem. O Panie daj nam przyjaźń, jedność, pokój, miłość, relacje, ponieważ nie chcesz nas zwawiać pojedynku, ale chcesz z nas mieć wspólnotę dzieci Boże, lud Boże, który będzie Cię czcił, wierzył i błogosławił. Maryjo, teraz dołowij każdego z nas. I przekonaj nas, że przez jedność z prawdę, którego dotykam i włączy się z całym ciałem Jezusa. Maryjo, nas. nas. i snał mi to kość w tym kraju, W myśli same drugie, drogę wspólną do Chrystusa. Zdrowaść tak, mojego, raz witali nam wam są, błogosławiona z tymi, między innymi i błogosławiony owoc, czy owoc, czy Święta Maria Matko-Można, uczci się za nami grzecznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej ramy. Maria chcemy zapamiętać nową dynamikę wiary. Idąc do krzyża, idę z braci, z siostrami. Chcemy, Maria, zapamiętać tę mowę, że potrzebujemy siebie do Zajmienia, że się usubowiamy, że nie idziemy w Płynę. Zapieczamy do łas i Pani. Zapieczamy, Maryjo, łaski i Pęgoczo. Abyśmy zawsze pamiętali, wierzyli, że w wspólnocie dotykając brata i siostry. Dotykam samego Jezusa, który żyje, ten drugi człowiek, Ale, Ty, która zwyciężyłaś, zwycięża. Ty, która zwyciężyłaś, zwycięży. Ty, która zwyciężyłaś, zwycięża. chwała zwycięży. zwycięży. Boga, Boga, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Овцы.